Ale właśnie. Trzymaj się, trzymaj, bo jest ja tak... Tak? Mówić teraz? No, mogę, dobra. W każdym razie, to jest drugi dzień naszej e, fantastycznej, niesamowitej wycieczki e, do Maroka. Jesteśmy właśnie w tej chwili w Marrakeszu, na przepięknym, e, bardzo klimatycznym suku, który ciągnie się e, setkami metrów, żeby nie powiedzieć setkami kilometrów, bo to byłaby trochę przesada, ale jest prawdziwy labirynt uliczek, gdzie na każdej z uliczek są e, sklepiki, e, w których można nabić e, tysiące rzeczy to się mogły tylko przyśnić w paśniach z tysiąca jednej nocy ruch jest ogromny ludzie chodzą w obie strony ale jednocześnie jeżdżą, jeżdżą motorynki mniej więcej 30 na godzinę mijając się w zawrotnych szybkościach I Mijając się przy zawrotnych prędkościach, to chciałem powiedzieć mój głos jest lekko przepity dlatego, że wczoraj miałem urodziny i obaliliśmy mniej więcej jedno piwo takie 0,30, To nas kosztowało 7 euro z grubsza w bardzo popularnym pubie, w którym tylko my byliśmy gośćmi był smętny barman, ale przyjaciele zrobili mi bardzo wielką przyjemność gdyż miałem tutaj urodziny i pokazali mi jak inni mogą świętować urodziny jakaś inna grupa robiła niespodziankę swoim, swoim swoim przyjacielowi i śpiewali 100 lat więc mogłem zobaczyć jak inni świętują urodziny dzięki moim przyjaciołom, których mi było stać na to Trzeci podcast nie tylko dla orów z Maroko. O No to może wyciąć w sumie, wiesz? To ostatni, to nie było stać na to. Chciałem powiedzieć, że te, że moi przyjaciele wczoraj rzucili mi prawdziwą przyjemność spędzając ze mną w, w wieczór w restauracji, za którą ja sam musiałem zapłacić. Podejrzewam, że za, za, za niespodziankę również. Nie byli w stanie, nie wiem z czego to wynikało, czy z ukojenia czy z nostrogią, podać mojego imienia prawidłowo zespołowi, który zagrał Happy Birthday to Bambara, tak? drugi Filip świecił latarkami po obiedzie swoim, żeby zobaczyć, czy nie ma tam włosów. A z kolei Bata znalazła włos. To robi awanturę. W tej biednej, uroczej kelnerce. To tak się starała od tego wieczora. Ja myślę, że generalnie próbę może z tego wyjść. Potem serdecznie witamy w Marrakeszu. No to kolejne wejście z tego miasta. Jak słyszycie, bardzo gwarne, bardzo ruchliwe, bardzo głośne. Uliczka w mniej więcej szerokości 5 może 6 metrów maksymalnie. Tak to wygląda. Ruch samochodowy, motorowy, ludzki w obydwa kierunki i, I czekamy, czekamy, bo co chwilę czekają na nas nowe przygody. Marokanka, może się kąpie, a może coś piecze, nie wiem, taki sizzling sound. Dzisiaj jesteśmy w mocnej grupie. Przepiękna Emilia z równie gustownym kapeluszem, popijąca szalenie słodką herbatę marokańską. Emilia też, by the way, jest bardzo słodka, tak mówi jej mąż. Mamy Beatę, która popija także pija słodką herbatę Beata cere a niczym alabaster, taką białą jest z Poznania to znaczy fajna babeczka Mam Artura, który siedzi po mojej, po mojej prawej stronie podobno też jest z Poznania pracuje niestety dla rządu polskiego, co wiąże się z pewnymi problemami bo rząd zazwyczaj jest przeciwko obywatelom No ale Artur jako jednostka nie jest przeciwko nikomu więc w dzisiejszym marokańskim 20-minutowym podcaście będziemy mówić, jak to jednostka walczy z państwem. Czyli pójdziemy na wielki, ogromny targ. Jak się nazywa ten, ten plac? plac? Jamal. Zomal. Zomal. Zomal. W centrum Marrakeszu. Wielki, ogromny plac, targ. Targowisko, chyba nie próżności, ale, ale marokańskie klimaty, gdzie można najlepiej zobaczyć, czyli plac Ziomal. Barnaba poszedł na dół po baterię do aparatu. Bo wziął wielką swoją torbę z aparatem. Nie ma niestety baterii jeszcze. Nie ma właśnie o tym mówiłem, że Barnaba wybrał się na wycieczkę z aparatem, ale nie wziął baterii. Na szczęście udało mi się zrobić dobry deal. Tak. Za dobrą cenę, mam baterię. Tak? Tak. tak. tak. Roku nie jest takie. Tak. Ja zatem sprawdzę, czy nie ma żadnych kompromitujących zdjęć. W tym ja sprawę, na tej to, karcie folder nie zawiera zdjęć. Ciekawe hmm. dlaczego? Może nie ma zdjęć. Folder nie zawiera zdjęć. Nie zawiera. Nie zawiera, czy, nie zawiera czy, zdjęć. Czyli dobrze. zrób mi kontrolę jedno zdjęcie dobrze. i zobacz czy zawiera folder dobrze. zdjęcia po zrobieniu zdjęcia. Zatem w dzisiejszym odcinku jak już wspomniałem zapraszam was na plac e, Ziomal. Tam Emilia będzie kupowała daktyle, Panawa będzie pił e, sok z pomarańczy, Beata będzie próbowała kupić jakieś kremy które, które które będzie, które będzie próbowała wcierać w swoje blade ciało, a Artur będzie patrzył, czy gdzieś, czy gdzieś można zobaczyć jakieś namiastki Polaków. Tak to wygląda. Barna robi zdjęcia. I genialne zdjęcie. Goła Emilia, piękna, no rzeczywiście. No, tak. no dobrze, dobrze, dobrze. Tak. Dziękujemy i zapraszamy na następne wejście Już z placu Ziomala Ami, ja bled. do you name mi? Ami, do horror. Ami, do kor, a mi, do kor, a mi, do knowledge... Amin ya ameen ala shafina Muhammad wa Na szósta Muezin woła do modlitwy. Wszyscy obracają się na stronę wschodnią w kierunku medyny. Rozkładają ręczniczki i idziemy się modlić. Chodźmy najpierw na sok, może co? Pomarańczowy. Tam, tam jest, gdzie ta flaga. Co? Jak wspomnieliśmy. Dzisiejszy podcast jest o placu Ziomal. Plac z 500 na 500 metrów, taki raczej nie w kwadracie, ale wpisany powiedzmy w kwadrat. No i cóż, czego tu nie ma, raczej by można by tak powiedzieć. Jest to wszystko. Są berberowie, acy. ubrani trochę jak w takie meksykańskie, kolorowe kapelusze. Czekają na turystów, którzy robią im zdjęcia i potem biegną do nich i mówią zrób mi zdjęcie, zrób mi zdjęcie, ale musisz dać kasiorę tak to wygląda za mną wspaniała trójka Barnaba o właśnie o właśnie tak berberowie zachęcają do robienia zdjęć bonjour, bonjour, ja zrobiłem zdjęcia nie płacąc wyzwali mnie od jakichś takich niemiłych tak myślę, że niemiłych yy, gości Jakieś inwektywy poszły w moją stronę. No, ale nie wiedziałem, że się płaci. Znaczy wiedziałem, ale nie chciałem im płacić. W każdym razie znajdujemy się na tym placu. Idziemy, myślę, czekamy na Barnabę, idziemy wypić jakiś sok. Sok kosztuje jednego Dirhama, czyli 10 centów pomarańczowy wyciskany ze szklanki. Berber dzwoni. My idziemy. Zobaczymy co z tego będzie w tym podcaście. Dzisiaj taki lajcik. Jak zresztą codziennie. Będziemy na żywo komentować to, co widzimy, bo podcast to nie jest film, podcast to nie jest, to jest zbiór zdjęć, podcast to jest e, jedynie słuszna rozmowa na temat tego, co widzimy. E, po lewej stronie pani niosąca na plecach dziecko na takim, jak w a na głowie niesie zestaw pościelowy Karska Liga Marokońska, Marokańska, także zbudza wielkie emocje. W pełno ludzi, telewizor i słyszeliście. Wciąż jesteśmy na placu, plac Ziomal. Idziemy teraz coś zjeść. Um, dzień dzisiaj bardzo zajęty, dzień dzisiaj bardzo ciekawy. Ale żeby ten dzień w pewnym momencie... Nie powiem, że przerwać, ale usiąść na spokojnie trzeba po prostu coś zjeść. Bernabo, bo e, jesteśmy na placu Ziomal i chciałbym się Ziomalu spytać, tak. Na placu Ziomal? Tak. No, ja się tak mówię. Ale ja właśnie masz taki kuszący głos, że może na jakiś na lasie byś mógł zabrać, ja za, mogę zarwać Może generalnie teraz iść, nie ma jakieś piosenki jakim jakimś tym rzekiem. Tak, głosem. dobrze. Idziemy coś zjeść, tak? Tak. Trzeba Wam powiedzieć, że dużo turystów na placu dzisiaj. Dzisiaj jest sobota. Dużo jest um, takich stanowisk, jakby można powiedzieć, marketów, nie marketów, nie, ale, ale to są takie po prostu przy budynku ściana i takie sklepiki. O, po prostu sklepikarze i można kupić wszystko od toreb, kocy, szarf, różnych odzieżowych rzeczy poprzez lampki, różne takie folklorystyczne rzeczy. Można, okay. można sobie pomalować na ręce, zrobić henne, To chyba się tak nazywa, henna. Emilia, czy to na rękach to jest henna? Tak, Emilia mówi, że tak. Można, w zasadzie można wszystko tutaj zrobić. Można kupić kota, można sprzedać psa, można ciastek mają bardzo dużo, to od słodki naród bardzo dużo jest takich stoisk, w zasadzie nie, ale siedzi babeczka na, po poznańsku się mówi zydelek i ma drugi zydelek, na którym ma taką tacę z ciastkami i sprzedaje byliśmy przed chwilą na soku z pomarańczym i się wydaje, że jednak przepłaciłem dałem mu, dałem mu dychę i on mi nie wydał pan sprzedaje papierosy, taki dźwięk nie chcemy papierosów, palenie szkodzi zdrowiu fumar, fue muerte czyli po hiszpańsku palenie zabija, no i plac żyje Plac żyje teraz, kiedy jesteśmy, koło godziny czwartej, piątej, ale kiedy wczoraj byliśmy na tym placu o godzinie wieczornej, koło godziny dziewiątej, dziesiątej, plac żył bardzo, bardzo, bardzo mocno i był bardzo... Głośny pod względem muzyki, bardzo muzyczny, bardzo taki śpiewający. Co ciekawe, był człowiek z jakimiś takimi skrzypeczkami albo coś takiego i drugi koło niego coś tam śpiewał i wokół nich zbierała się dość pokaźna grupa autochtonów, tak myślę, i słuchali co śpiewał, co mówił, co grali może jakieś lokalne legendy może jakieś lokalne opowiadania może jakieś takie lokalne przypowieści, które generowały, że tak wyraża się ruch, w każdym razie cztery, może pięć takich okręgów w środku którego stał starzec ze skrzypcami i drugi, który akompaniował mu albo na mębenku, albo na innym jakimś takim instrumencie perkusyjnym i wyśpiewywał jakąś skroną historię. Plac jest ciekawy. Plac, jak już wspomniałem, wpisuje się w taki czworokąt, ale jakby jedną czwartą tego placu zajmuje taki dość niski budynek, gdzie na ścianach tego budynku właśnie ulokowali się sklepikarze, a większość tego placu zajmują takie albo tam, gdzie kupowaliśmy pomarańcze, wozy takie na kołach, w których są także sklepikarze sprzedający najczęściej owoce i sok z pomarańczy albo różne inne takie napoje, ale sprzedają też warzywa, sprzedają przyprawy i różne inne takie rzeczy. Gdzie wozy się kończą, tam są normalne takie duże stanowiska i tam bardzo dużo jest takich jakby grilli, jakby, jakby miejsc, w których można coś zjeść. No i plac, plac żyje. Plac jest bardzo, bardzo gwarny, bardzo głośny. Tak jak słyszycie, co chwilę się coś dzieje. Przed chwilą widzieliśmy Chyba jakaś amerykanka albo angielka, taka blada, ale była obnażona, czyli miała piersi dość wydatne, prawie, prawie nie przykryte i od piersi w górę, była, piersi w górę były prawie nieokryte i myślę, że tutaj e, policja turystyczna jest taki bardzo duży e, posterunek, który patroluje, widziałem w cywilu, ale mają zawsze jakieś radejko albo coś w, w uchu włożone. Um, i patrolują tutaj, żeby nie było nagabywaczy, różnych innych niefajnych rzeczy związanych z turystami. A propos, nie chodzi, że turyści będą coś złego robić, tylko żeby z turystami nie robić, bo jednak turystyka w Maroku to jest bardzo, bardzo pokaźny biznes i wszelkiego typu problemy, wszelkiego typu niesnacki um, pomiędzy lokalsami a turystami mogą spowodować, że turystyka, która jak wspomniałem jest bardzo mocną gałęzią tu e, przemysłu może tutaj troszeczkę ucierpieć, więc bardzo dbają o turystów e, policji widzi się troszeczkę ale nie są jakby tacy nachalni pod względem wyglądu, w każdym razie ta baba z wielkimi cycami które miała na wierzchu e, no, powinna według mnie być skarcona przez tę lokalną policję, bo powinna chociaż coś założyć na siebie, bo tutaj bardzo dużo kobiet, wiadomo, że to jest islamski kraj m, bardzo dużo kobiet chodzi Począwszy od pełnego zakrycia Czyli widać im tylko taki pasek na oczy Poprzez mają takie na głowę Mają takie po prostu nakrycia chusty głowy No a większość kobiet w każdym razie Jest ogólnie rzecz biorąc Zakryta Widać też Marokanki albo takie właśnie Arabki Które nie jakby Nie kultywują Religijnych nakazów Czyli chodzą po prostu z gołą głową Ubrane tak jak prawie każda Europejka Tak to wygląda Zatem widzicie, są trzy rodzaje jakby tutaj m, ubrania się totalny, taki na pół, czyli taka pani jak teraz z mną z, przed, przede mną stoi, m, czarna chusta na głowie, taki jakby lekki nawet szalik, ten szalik lekko opada tak na piersi i są ogólnie u, i u, ubrane w takie właśnie zwiewne szaty. No i trzecia, trzecia możliwość, ubrane normalnie tak. Chcę podcast nie tylko dla orłów z Maroku. zobaczymy dzisiejszy odcinek z placu Jomal Emilia po lewej po prawej taniec brzucha w wykonaniu przystojnych Marokańczyków z ehm, właśnie, dlaczego wykonają Marokańczyków no bo kobiety nie mogą a za kobiety są przebrani faceci mają, znaczy widać po oczach i po muskulaturze i po budowie że te kobiety być nie mogą kończymy nasze spotkanie na placu co jeszcze? który koleś? Chwilą chciałem zrobić tej orkiestrze zdjęcie I, i kasę z 20 metrów nie zauważył, już pokazywał, że trzeba ci pieniążek tak komercja, komercja, komercja ale co, już muszą zarabiać chciałem się spytać Arturze, walczysz dzisiaj z przypadłością okrutną, czyli z alergią chciałem się spytać, czego nie ma na tym placu oprócz dobrych lekarstw na alergię Myślę, że wszystko jest. Goli mężczyźni, czyli tańce brzucha. <głos> Dokładnie. No, goli co prawda nie są, ale na pewno mężczyźni. Tak. Przebrania kobiet. Tak. Ja się dziwię, że się ktoś na to łapie, bo to na pierwszy rzut oka widać, że kobiety nie są. A ja bym chciał się spytać w ostatnim pytaniu w tym podcaście. Jak to się stało, że zostałeś dzisiaj synem tego pana po prawej stronie, po lewej? Musiałem rozkosznie wyglądać, płac płac płacząc, kiedy cierpiałem z powodu alergii. Tak. Co najmniej na 20 lat młodszego. Tak, Barnaba, który stoi koło nas, został dzisiaj ojcem. Nie do końca wiedział dlaczego, ale został ojcem. Wygląda dość poważnie. E, no i z racji wieku wnioskując, e, powinien już dawno być ojcem, no ale chłopaki mogą czekać, dziewczyny nie. Generalnie, generalnie tak? jak już. Ale, morski, mój głos jest straszny. No. E, czekam, e, aż mój guru podcastowy. Też zostanie ojcem. Góra podcastowy, czyli, czyli Tomasz Machura. W momencie, kiedy ten podcast się będzie nadawał, e, Tomasz będzie już ojcem. A my cóż, szukamy apteki, żeby Barnaba powalczył z głosem. Artur znalazł jakieś lekarstwa na alergię. Zatem dzisiaj z placu e, Ziomal żegnamy Was w składzie pięcioosobowym, czyli trzech przystojnych, dwie atrakcyjne. I cóż, zapraszamy na następny odcinek, który będzie równie głośny, równie marokański i równie gorący, czyli twarz spalona, ręce spalone, gorąca, gorąco, gorąco. gorąco.